Czas na szósty odcinek audycji ośmiu gatek. Mówi dla Państwa Krzysztof Włodek, dzisiaj ranking kanałów telewizyjnych, abonament na książki oraz słów kilka o nowej odsłonie komputerowego Geralta z Zriwi. Zapraszam! <mum> Z raportu serwisu wirtualnemedia.pl dowiadujemy się, jakie stacje telewizyjne cieszyły się największą oglądalnością. Badania przeprowadzono w lutym bieżącego roku. Na pierwszym miejscu lokuje się kanał TVP Info z rocznym wzrostem oglądalności o 5,3%. Drugie miejsce należy do TVN24. Ten zanotował wyraźny spadek widzów. Ostatnie miejsce podium ma kanał TVP Seriale. Ten odnotował wzrost aż o 62%. Twórca internetowej księgarni Mikołaj Małaczyński zamieszał na rynku cyfrowych książek. Jego internetowa księgarnia Legimi to innowacja na rynku. Jest to coś podobnego do usługi Spotify. Podobnego, ponieważ w obu przypadkach, aby mieć dostęp do zasobów, należy wykupić abonament. Na stronie legimi.com istnieje kilka wariantów abonamentu w zależności od tego, ile czytamy. Ceny są znacznie niższe niż gdybyśmy kupowali książki na sztuki. Gdzie jest haczyk? Podobnie jak w przypadku Spotify, użytkownik po zaprzestaniu korzystania z abonamentu traci wszystkie zbiory. Pamiętajmy jednak, że najdroższy z miesięcznych abonamentów o nielimitowanej ilości książek jest cenie jednej książki w zwykłym sklepie. Myślę, że tak jak i w przypadku Spotify, chętnie się znajdą. Dla zainteresowanych dodam, że istnieje możliwość darmowego przetestowania usługi przez 14 dni. I ostatni temat. Geralta z Rivi zna każdy miłośnik fantazy i gier RPG. Polska może być dumna z rodzimej produkcji rozsławionej na cały świat. Planowana premiera trzeciej części Wiedźmin Dziki Gon była wyznaczona na początek tego roku. CD Projekt powiedział, że termin zostanie przełożony na początek przyszłego roku. Powód? Wydawca chce dopracować każdy szczegół i wprowadzić grę na rynek w odpowiednim momencie. Wiedźmin ma być przetłumaczony na 15 języków, w tym chiński. Pierwszą część kupiło 6 milionów graczy, drugą 2,5 miliona. Zobaczymy jak będzie tym razem. Wszystkich zapraszam do obejrzenia zwiastuna na YouTubie. Gra zapowiada się wspaniale. I to już koniec kolejnego odcinka 8 gatek. Jeżeli macie swoje propozycje tematów, zażalenia, prośby, piszcie na 8 gmail.com. 8 gmail.com. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia jutro.